Sobota, 1 października 2016 roku. Słuchacie właśnie 101. nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu, wita się z Wami Szymas. W tym odcinku, otwierającym nową setkę podcastów, tak, tak myślę, że prędzej czy później dojdziemy do, drugiej, do końca drugiej setki i kiedyś usłyszycie odcinek numer 200, a potem może i 300, 400. W sumie to nie wiem, jak długo będę to nagrywał. Myślę, że tak długo, jak tylko będę miał na to czas, środki, zdrowie. Więc możliwe, że będziemy się słyszeć jeszcze przez wiele lat. I tę drugą setkę rozpoczyna relacja z konwentu Kapitularz 2016. Tak, chciałbym wam opowiedzieć o łódzkim konwencie Kapitularz 2016. Już drugi raz na widzonym podcaście bo rok temu też taka relacja tutaj się pojawiła. Dwa lata temu chyba mówiłem o tym w kombinacie. Wszystko znajdziecie na konglomeracie. Oczywiście. Dzisiaj ta najnowsza edycja, która odbyła się z waszej perspektywy, no w sumie z mojej też, bo nagrywam to dosłownie w sobotę, tydzień temu w ubiegły weekend i będzie to relacja specyficzna. Tak, jak przystało na sprawozdanie z konwentu, puszczę wam wstawki nagrane na miejscu na żywo. W związku z tym, no wiecie, no, takie wstawki wyglądają, właściwie wyglądają, brzmią dość specyficznie. Ktoś cały czas chodzi chodzi w tle, słychać jakieś różne dziwne odgłosy, rozmowy, właśnie stukanie, kroki, etc. Ja się z tymi wstawkami jakoś szczególnie mocno nie bawiłem, bo nie bardzo miałem na to czas i siły. Po prostu puściłem wszystko w miarę tak, jak leci, przelewelowałem wyciąłem jakieś takie totalne pauzy, gdzie tam właśnie nagle jakaś duża grupa ludzi przechodziła i wcinała nam się w rozmowę gdzieś w tle. Więc coś takiego wywaliłem, żeby nie tracić waszego czasu, ale całą resztę puściłem tak w miarę bez cięć, też z jakimiś bloopersami już na samym nagraniu. Nie chciałem się z tym szczególnie mocno bawić, a poza tym właśnie w, dzięki temu mam nadzieję, że poczujecie trochę lepiej klimat samego konwentu. Wszystko było nagrywane w bardzo luźnej atmosferze i jest to dźwięk stereo, w związku z czym dobrze słuchać tego jednak na sprawnych słuchawkach czy głośnikach, bo lewy kanał i prawy trochę się od siebie różnią momentami, zwłaszcza gdy rozmawiałem z dwiema osobami naraz i dyktafon jedną łapał trochę lepiej na lewy kanał, drugą trochę lepiej na prawy kanał ale to nie powinno wam jakoś szczególnie mocno przeszkadzać w odsłuchu. I właśnie, rozmawiałem z kilkoma osobami. Tak, jest to podcast, nawiedzony podcast chyba z największą dotychczas ilością gości. Znaczy, nie wiem, czy... Przebija odcinki te podsumowujące rok, możliwe, że podsumowania z ubiegłego roku nie przebija, ale ogólnie mamy całą masę gości i co istotne usłyszycie kilka nowych głosów. Najpierw zacznę może od wielkich nieobecnych. Otóż w tym roku na kapitularzu nie pojawili się Bedwolf i Isk, czyli Rafał i Tomek. Betulff był poza łodzią i wrócił dopiero chyba w niedzielę rano. Miał niby dojechać, ale to też nie miało za bardzo sensu. W końcu się nie pojawił na konwencie. Isk w sumie nawet nie wiem, dlaczego nie dotarł, ale uprzedził mnie wcześniej, że go nie będzie. Nie dojechał niestety także Paweł Mateja z Karpę i nie dojechali Krzysztof Biliński oraz Michał Stonawski, Krzysztof Korsarz z Misterium Grozy, Michał Stonawski z Polskiej Grozy, z polskagroza.pl mieli się pojawić na konwencie, mieli mieć punkt programu, ale no niestety nie dojechali. I właśnie tej piątki nie usłyszycie w tym odcinku niestety, a plan był taki, żeby z nimi także porozmawiać. Nie złapałem także Marcina Chojnackiego i Dominiki Staszenko z koła badaczy popkultury Palp, o których usłyszycie trochę w jednej ze wstawek bo widzieliśmy się tylko pierwszego dnia, a drugiego dnia już niestety nie. I nie złapałem także Michała Gacka, autora literatury grozy, polskiego pisarza. Też spotkałem go na prelekcji, po tę chwilę porozmawialiśmy, ale później jakoś już na niego nie wpadłem i nie udało mi się go poprosić o żaden krótki komentarz. Ale za to udało mi się porozmawiać z kilkoma innymi osobami, w tym właśnie z dwójką pisarzy i dwójką podcasterów. Jeżeli czytaliście mój wpis na blogu czy też być może na fanpage'u, w sumie jeszcze nie wiem, co na fanpage'u napiszę, to już wiecie, o kogo chodzi. Jeżeli nie, to będziecie mieli za chwilę małą niespodziankę i w związku z tym właśnie mamy dużo różnych głosów, co jest dla mnie ogromną zaletą i bardzo się cieszę, że właśnie mogłem też tak bardziej prywatnie porozmawiać z kilkoma osobami, nie tylko na zasadzie jakiegoś tam pytania, komentarza na panelu czy prelekcji, ale też właśnie między punktami programu, gdzieś na korytarzu, z boku, na spokojnie, w cztery oczy, czy też w szóstkę oczy, czy też w jakieś tam tam większej grupie. Świetna sprawa, bardzo się z tego cieszę. W ogóle dzięki wszystkim, z którymi się spotkałem na kapitularzu. Same pozytywne doświadczenia, wspomnienia, naprawdę super. Serio, dzięki, dzięki. I właśnie będziecie mogli usłyszeć Część z tych osób także tutaj w tym odcinku, przy czym to też może być dla niektórych lekką wadą, bo pewne uwagi oczywiście będą się powtarzały. tak, Te takie rzeczy najbardziej pozytywne, czy też najbardziej negatywne mogą się pojawiać w kilku różnych wypowiedziach pod rząd, no ale tego trudno uniknąć w takiej właśnie formie nagrania. Mam nadzieję, że pomimo wszystko będziecie, no że spodoba wam się i że poczujecie właśnie atmosferę konwentu. Będziecie wiedzieli potem co wypadło super, co wypadło trochę słabiej i właśnie co do tych rzeczy, które wypadły słabiej. Ja o tym mówię chyba przy każdym sprawozdaniu z konwentów, że to jakoś tak przebija się na pierwszy plan. Nie? No bo to, że ogólnie atmosfera jest w porządku, że się dobrze bawimy, no to to jest jasne, ale często to, co jakoś tam nie zagra, się powtarza właśnie kilka razy i się do tego wraca, omawia się to w różnych kontekstach. Tutaj też tak będzie, ale chciałbym zauważyć, że... To co krytykujemy też nie do końca jest winą na przykład organizatorów konwentu, bo tutaj na przykład krytykujemy trochę rozmieszczenie budynków i punktów programu atrakcji właśnie na tej mapie konwentowej powiedzmy, ale to też wynika z czynników niezależnych od organizatorów konwentu, bo na przykład nie wiem, mapy budynków, no nikt nie szkicuje tego pewnie w pańcie przed konwentem chodząc po budynku, tylko po prostu otrzymuje jakąś mapkę od właśnie najemcy, od administratora budynku i ją wykorzystuje, więc nie ma się co czepiać. Wyglądu takich mapek, to że tylko część sal się nadawała, to też nie jest wina przecież organizatorów, a architekta, którego zatrudni Uniwersytet Łódzki kilka lat temu przy budowie tego budynku. Czepiamy się zablokowanego podwórza, o którym sami organizatorzy dowiedzieli się na dzień przed Samym startem kapitularza, tego że są odległości, które tam w niektórych kontekstach, w niektórych sytuacjach mogą trochę irytować, przeszkadzać, ale ja też łaziłem po całym terytorium konwentu z reklamówką i plecakiem pełnymi książek i dyktafonem, jakimś tam prowiantem i jakoś przeżyłem. Tak więc, to wszystko, co tam jakoś wytykamy, to nie są do, tak naprawdę do końca jakieś wielkie wady. Co do tego, że się program kończy o określonej godzinie, to też wynika z tego, że administrator zamykał budynek o określonej godzinie. Ja teraz spoiluję pewne rzeczy. Szczegóły poznacie już za chwilę po prostu, aby to negatywne jakoś za mocno nie wybrzmiało, bo powiem wam, że z perspektywy czasu ja będę miło wspominał ten konwent. Już teraz po tym tygodniu te wszystkie takie drobne problemy powoli uciekają mi z pamięci, a to co zostaje to przede wszystkim Właśnie te fajne spotkania z fajnymi ludźmi, ta cała taka konwentowa otoczka, która może nie do końca wybrzmiała właśnie przez rozbicie samych konwentowiczów po dużym terenie konwentu, ale pomimo wszystko atmosfera była super i właśnie wspomnień mam pozytywnych całkiem sporo. Sami organizatorzy też byli bardzo sympatyczni, można było z nimi szczerze porozmawiać, nie obrażali się za uwagi jakieś tam krytyczne i wprost mówili właśnie o pewnych rzeczach, które no po prostu spadły na nich w ostatniej chwili koordynator bloku horroru którego imienia i nazwiska niestety teraz z pamięci nie podam, też jest super osobą i fajnie było z nim porozmawiać tak właśnie prywatnie, spontanicznie w pełni szczerze, super i ogólnie cały konwent oceniam naprawdę na plus, <grych> jedynym minusem jest to, że ten konwent zakończył Taki dość intensywny czas w moim życiu był takim jego zwieńczeniem. Powiedzmy, ja w piątek, w którym rozpoczynał się kapitula, tydzień temu w piątek otworzyłem przewód doktorski. Co z jednej strony jest no przede wszystkim formalnością, jak się okazało, ale ja w ogóle dostałem błędne informacje na temat tego, jak to przebiega i się przygotowywałem na coś jednak trochę większego, bardziej skomplikowanego. Było duże zamieszanie z papierologią. Okazało się, że koordynator studiów doktoranckich niewiele wie o studiach doktoranckich na moim wydziale i chociaż prywatnie z sympatyczną osobą, bardzo uprzejmą i miłą to jako właśnie kierownik, koordynator no, odwalił sporą kaszanę i ogólnie mamy teraz straszny bałagan na uniwersytecie, mam wrażenie. Wszystko też mnie trochę wycieńczyło, potem ten konwent, wiecie, 48 godzin takiego naprawdę intensywnego konwentowania i jeszcze wieczorami spotykałem się ze znajomymi na takie małe imprezki, nie jakieś tam, wiecie, super hiper party, dance, bansy w nocy, czy jakieś ostrechlanie, ale jednak te kolejne 4-5 godzin przy cydrze czy jakieś tam nalewce domowej roboty w nocy, potem trochę snu i znowu konwent, konwent, konwent. To wszystko tak mnie wykończyło, że w poniedziałek o 7.30 na zajęciach, które prowadzę z kursantami prawdopodobnie dość szybko podłapałem jakiegoś bakcyla od jednej chorej osoby i już we wtorek rano, chociaż w poniedziałek byłem właśnie taki optymistycznie nastawiony, tak fajnie wszystko się kręci jeszcze, to był mój ostatni taki wolny tydzień, znaczy wolny, nie wolno ogólnie, ale wolno od zajęć na uczelni, bo Wiecie, zaczyna się rok akademicki, zaraz będę miał zajęcia ze studentami, moje zajęcia dla doktorantów, do tego prowadził będę kursy weekendowe języka i zacznie mi się zaraz szwedzki, masa innych rzeczy, po prostu mój ograniczony, wolny czas praktycznie zniknie już totalnie. Więc chciałem jeszcze ponagrywać podcasty w tym tygodniu i tak dalej. W końcu nic z tego nie wyszło, bo we wtorek praktycznie straciłem głos. W środę, czwartek jeszcze do tego zaczęło się kichanie, smarkanie, a wczoraj i dzisiaj coś z moim żołądkiem nawaliło. I pół dnia wczoraj i pół dnia dzisiaj spędziłem po prostu zwijając się na łóżku, wiecie, zgięty w pół, słuchając audiobooka, bo się ruszyć nie mogłem. Ale mam nadzieję, że jednak teraz chyba nawet słychać, że nie jest już jakoś tak tragicznie, trochę mi się poprawiło, trochę ten ból zniknął. Mam nadzieję, że dziś jutro się wykuruje już do końca i kolejny tydzień, ten już bardziej aktywny, zacznę z nową energią i za tydzień już będę brzmiał bardziej zdrowo. A teraz właśnie chciałem tylko powtórzyć, że tak my w poniedziałek ta energia była bardzo pozytywna, teraz te wspomnienia po tygodniu też są bardzo pozytywne i cóż, nie będę dłużej przeciągał, zwłaszcza, że chyba jednak tracę głos znowu powoli. Teraz po prostu zapraszam Was na ciąg wstawek będących relacją na żywo z kapitularza 2016. Miłego odsłuchu. Matka, jak mi się piszta. <te. grym> <grym> Startuj. Jest piątek, 23 września, godzina 22.35, i czas podsumować pierwszy dzień konwentu, kapitularza. Jest ze mną Michał Chylak, czyli Chylu, którego kojarzycie zapewne z rocznej relacji. Cześć. Witam. Siemanko. I może zaczniemy właśnie od samego początku. Przypomnij, który to już jest nasz kapitularz? Piąty. Piąty. A nie, rzeczywiście, już piąty kapitularz. No, już piąty. Z kolei. I dużo się zmieniło przez te pięć na rzeczy. W tym roku przede wszystkim zmieniło się miejsce konwentu, zmieniła się lokalizacja. Ze szkoły konwentowej, takiej dużej, ale jednak szkoły konwentowej, przenieśliśmy się w centrum Łodzi w sumie, do budynku Wydziału Geograficznego, UE, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Historycznego i jeszcze do jednej szkoły oddalonej niestety jakieś dwa kilometry od tego głównego terenu konwentu co oznacza, że no trzeba kawałek przejść jednak ze slipa do miejsca, gdzie odbywają się prelekcje lub też gdzie stoją wystawcy lub też gdzie znajduje się łódzki port gier, czyli gdzie można wypożyczyć planszówki, karcianki i tak dalej no jest to odległość no wiecie, 2 km to nie jest niby bardzo dużo, ale jednak jeżeli macie tam iść z jakimiś książkami po autografy, czy jakimś innym bagażem, no to już coś jest i to, no nie, pobiegniecie sobie na przykład do slipa na przegwie, po coś do picia, czy by zjeść kanapkę, no teraz nie ma takiej opcji niestety i w związku z tym my też w tym roku nie śpimy w slipie, tylko w prywatnym lokalu w domu po prostu, w prywatnym lokalu <laughs> tylko w no, domu. No, dobra, no może być prywatny lokal, no jak uważasz, no <laughs> gwiazdkowy hotel to nie jest ale nie nieźle. Tak, no to to jest pierwsza duża zmiana. Druga zmiana to właśnie też fakt, że same imprezy związane z konwentem, same atrakcje, prelekcje, wystawce też zostały podzielone. Bo ten budynek Wydziału Geograficznego, jak się niestety okazało, to, to są... To jest dość skomplikowane. Tak, są dwa budynki. Dostaliśmy dzisiaj przy akredytacji program, znaczy program, rozpiska taką na jednej karcie cały program i jeszcze to się nazywa, czy ja to tu mam pod ręką? nie, nie mam no ale to się nazywa właśnie mapy pomieszczeń, rozkład pomieszczeń czy coś takiego no. I, i staliśmy chyba z 15 minut w pięć osób yy, i próbowaliśmy rozkminić co, jak nawet właśnie część osób związanych jakoś z organizacją yy, między innymi koordynator jednego z bloków stał z nami i tak i też niby wytłumaczył ale po chwili sam nie był pewny Niestety, no jest z tym na razie przynajmniej jakiś problem. No my właśnie Do jutra tego raczej ogarniemy. Jesteśmy blisko. Przy czym właśnie są dwa budynki, ale one są średnio wykorzystywane, nie? bo tak naprawdę na każdym piętrze wykorzystywana jest jedna sala, dwie tak, sale, trzy sale. sale. Do tego w tym drugim, drugim budynku dzisiaj na przykład toalety były wszystkie pozamykane, w związku z czym na przykład panie się dość mocno oburzyły na drugim piętrze. Jedno piętro w ogóle było chyba odcięte całkowicie, no tak. bo tam bodajże blok mangi anime miał się odbywać, na który zresztą miałeś dotrzeć, ale... Nie no, dotarłem, tylko początkowo miał, z tego co mi wytłumaczono, miał być w nie w tym budynku, w którym byłem, ale się okazało, że jeszcze jest gdzie indziej, także... Tak, właśnie, bo miało być w tym budynku pierwszym, potem do drugiego, ma na mapę było tak wyjaśnione, że nie wiadomo o to było, o to chodzi. Mm -hmm. przy czym właśnie tutaj trzeba zaznaczyć dwie istotne rzeczy bo my o tym mówimy trochę jako o wadzie nie no bo to jest wada ale co do odległości powiedzmy sobie szczerze no, o ile szkoła konwentowa rzeczywiście jest daleko no ale to trudno no po prostu nie trzeba latać do slipa częściej niż rano i wieczorem czy na jakąś tam przerwę w środku dnia to już te odległości między budynkami to to jest ile nie wiem z pięć minut spacerem no, zależy jak pójdziesz no No, ale raczej więcej Z jak, krokiem wiem. to jest pięć minut no no, no, ale powiedzmy o 6-7. No, umówmy się, że na Pelkonie też między tymi bardziej oddalonymi od ciebie budynkami to się szło, myślę, że 10-15 co najmniej, bo tamten teren to, był tam, przeogromny. No, jest Galanta, tak. No, właśnie, więc trzeba jednak pamiętać o tym, że tamto nam jakoś szczególnie nie przeszkadzało, więc tutaj też nie będziemy czepiać. Co do tych innych rzeczy, ja myślę, że to też raczej najemca, tak, właściciel tych budynków, wydział, Uniwersytet Łódzki narzucił po prostu takie warunki, że udostępnił kilka sal, no bo wątpię, żeby organizatorzy powiedzieli a to my chcemy tutaj dwie sale, tu dwie sale, a resztę w drugim budynku. Tam jest chyba problem taki, że tam część podwórka chyba jest remontowana i nie ma takiego przejścia na przestrzał, typu, że przychodzisz z budynków głównego do tych obocznych, gdzie jest. Są inne prelekcje właśnie typu blog horrorów, mangi, anime, i chyba i dla dzieci, tak? które są, no to będą do innego wejścia trzeba wejść i nie ma przejścia na przestrzeń, bo jest remont. No właśnie, bo tak to, to by było nie wiem, dwie minuty przejścia, czy nawet mniej, minuta może, a tak to trzeba no. iść do ulicy niestety na około, na około troszkę. No ale to nie jest wina też organizatorów tak do końca, więc no musimy to zaznaczyć, nikt tego świadomie nie zrobił. No i teraz przejdźmy do programu. Ja ogólnie sobie na całe te trzy dni zaznaczyłem 39 punktów które mnie interesują. Większość związana ściśle z horrorem, tam pojedyncze nie do końca. I niestety dużo z nich się na siebie nakłada i chociaż to brzmi dużo pewnie, 39 punktów, to ja pewnie odwiedzę nawet nie połowę tego ostatecznie, bo czasami mam nawet, widzę dwie rzeczy o danej godzinie i pół godziny później kolejne dwie rzeczy interesujące się zaczynają, więc tak naprawdę zaliczę jedną z tych czterech w takim wypadku. Nie oblecisz wszystkiego, no. Nie da się po prostu No Niestety nie, nie ma takiej opcji. To się wydaje dużo, ale prawda jest taka, że ten program nie jest jakoś super wypchany, nie? No nie. Jak już tak dobrze byś to zorganizował, to myślę, że jest to do obskoczenia. No wiadomo, że wszystkiego się i tak nie da zrobić, bo to jest tak godzinowo po wszystko poukładane, że no po prostu się nie da, no. Ale też chodzi mi o to, że program zaczyna się chyba po dziesiątej? No dziesiątej chyba najwcześniej jest, pierwsza prelekcja. A kończy się około dziewiątej tak 10. naprawdę. A popraw, nie jeżeli się mylę, ale kilka lat temu, a czy na początku to w ogóle na pewno program był do drugiej, trzeciej no, albo spokojnie, i dłużej. Spokojnie. Bo my się zapisywaliśmy na nocne sesję RPG i ja trzeba było... Trzeba wcześniej właśnie z prelekcji, żeby zdążyć się zapisać, bo chyba zapisy były chyba o 22, a tu prelekcje jeszcze trwały. No właśnie czasami trzeba było rezygnować jeszcze no. z dodatkowych prelekcji. A teraz, wiecie, niby fajnie można się wysłać czy coś, ale jednak jakoś tak dziwnie się człowiek czuje, jak nie ma właśnie tego programu 24 na dobę no właśnie, praktycznie. No, tak trochę dziwnie. no. Dobrze, to co do dzisiejszych prelekcji może przejdziemy. Ja zaliczyłem ich ile? Ja z dwa, trzy, 4 no prawie pięć punktów, no bo na jeden się spóźniłem. A ty? W sumie to dwa, no. Wiesz, bo na jeden, znaczy byłem, ale z racji tego, że nikt się nie pojawił, to tak, jakby go nie było. Na no. tym nie chciałem się tam siedzieć samemu. Tak, czyli właśnie, bo chylu przypomnijmy, może, bo kto fan, kto siedział rok temu, jest bardziej fanem mangi, animaczy, no i całej fantastyki też, ale akurat dzisiaj na kapitularzu chciał trochę MA pozaliczać. Ja poszedłem na prelekcję Elin którą kojarzycie znawiedzonego przecież już dobrze, o zaginięciach, o dziwnych zaginięciach ludzi takich prawdziwych i potem miała mówić o dzieciach w horrorze, ale że ta prelekcja o zaginięciach przyciągnęła masę osób, w ogóle była pełna sala, to był szok, bo wiecie, blok horroru, którego jeszcze rok temu nie było, nowo otwarty, pierwsza prelekcja w tym bloku o 16.30 bodajże i nagle po prostu jakieś tłumy no, jej, po prostu jakby za darmo dawali coś? No. Ale jak sobie... widać temat się spodobał chociaż na notabene no, był ciekawy no trzeba przyznać że chociaż ja się nie spodziewałem aż takich tłumów no bo to jednak zresztą Elin sama też mówiła że się nie spodziewała tylu Dokładnie. gości bo jednak zaginięcia temat może ciekawy ale nie do końca konwentowy a ale dobra, ma swój ten... klimat no no tak, tak. I właśnie druga prelekcja miała być poświęcona dzieciom w horrorze, ale że tam ludzie na sali poprosili, żeby kontynuowała jednak tę prelekcję o zaginięciach, bo miała tam jeszcze więcej materiałów do omówienia, no to zgodziła się i jak gdyby po prostu z jednej prelekcji godzinnej zrobiła się dwóch z dwóch prelekcji godzinnych zrobiła się jedna dwugodzinna po prostu. I Potem ja poszedłem do bloku gier komputerowych, który akurat dzisiaj był ściśle związany z horrorem. Cztery lekcji pod rząd na ten temat, a ty poszedłeś znowu nie na manga na i, manga i anime. anime. Prelekcja, czym się różni manga, manwa i manha, czyli komiksy japońskie, chińskie i koreańskie, ale powiem szczerze, mało się szczegółów dowiedziałem na ten temat, bo prelekcja była poprowadzona, jak była poprowadzona, no ale na to nie mam wpływu, bo to, to ustawiają, ale... Przypomina mi się Twoje narzekanie i narzekanie Iska z ubiegłego roku. A daj spokój, po prostu. No, czyli niektóre rzeczy Mam nadzieję, się... że w jutro będzie lepiej na te prelekcje, które ja chcę iść z Mangi animem, mam nadzieję, że będą lepsze. Niektóre rzeczy się nie zmieniają, widzę, więc może być nie, ale nie no, trzymam kciuki, żeby było nie dobrze. Nie, bo jeszcze mam coś za nadzór, bo jeszcze mam na bloku komputerowym, także też są dwie prelekcje, które mnie interesują, także. Tam też się odnajdę. To trzyma kciuki. Ja dzisiaj byłem na prelekcjach Marcina Chojnackiego i Dominiki Staszenko. To są organizatorzy takiego eventu, Gra Akademia, takiej, no czegoś, ale właśnie konferencja naukowa, czy też konwent popularnonaukowy. naukowy Przez dwa dni po prostu odbywają się nieustannie godzinne wystąpienia dotyczące tematyki gier komputerowych, czy ogólnie całego, całej branży i rozrywki elektronicznej. Poza tym jeszcze są też przewodniczącymi koła badaczy popkultury PAL, w którym też jakoś tam działam, więc że wpadnę zobaczyć co tutaj przygotowali I, i Marcin opowiadał o tym w jaki sposób wzbudzany jest strach w grach wideo, Dominika o motywie szaleństwa w grach wideo oraz o zombie. W kulturze ogólnie i potem w drugiej części także w grach, no i też, właśnie bo ty wpadłeś potem, nie? Na zombie. Na zombie Jak ci się podobały zombie tak nie, no ogólnie spoko, no, wiadomo, że temat zombie, motyw, że tak powiem zombie w różnych dziedzinach, czy to jest książka, literatura, film, Wiosen, gry, nie. czy tam jakieś różne inne rzeczy, jest oklepany do bólu chyba, że tak powiem. Ale I to się działo? tak, bo dobrze nawiązane od czego się zaczęło, że to było wszystko od filmów, tam odwiedzeń właśnie jeszcze w kulturze afrykańskiej. skąd to się wszystko wzięło? To podobało Ci się ogólnie? Tak, tak. Ja bym bardzo zadowolony. Prelekcje były. <grym> Boże, sms -y lecą, telefony lecą. No, no to super, no to ja też jestem w sumie zadowolony. Tak jak mówię, dzisiaj pięć prelekcji zaliczonych. To jak na piątek, jak na program, który rozpoczął się o, o 16.30, a zakończył się o... 20.00. 21.30 to idealnie po prostu o. wykorzystałem ten czas i jak będzie jutro to czas się, czas pokaże jeszcze może warto zaznaczyć, że niestety wystawców nie ma w tych budynkach prelekcyjnych trzeba będzie się tam jutro wybrać specjalnie tak, tak. do tego budynku wydziału historycznego musimy to jakoś poświęcić czas na to, żeby odwiedzić właśnie ten wydział historyczny gdzie są wszyscy wystawcy żeby zobaczyć, co tam mają do zaprezentowania. I w ubiegłych latach narzekaliśmy, że nie ma w ogóle wystawców książkowych. No miejmy nadzieję, że w tym roku to się zmieni, bo... No, patrząc na sponsorów, jest nadzieja, że jest poprawa z tej strony. Ze strony organizatorów. Mhm, mm bo pojawia się tam Pruszyński, Rebi, z Fantast... Warbook. No właśnie, no. więc jesteśmy dobrej myśli. No i co, ogólnie pierwszy dzień na plus chyba. Tak jest. No to dzięki... Biedny za opinię, ja też się z Wami na razie żegnam i do usłyszenia jutro. Cześć! Cześć! Siemanko, jest sobota, chwila po dziesiątej. Uznaliśmy, że mamy bardzo aktywny program, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Ja dzisiaj mogę tak naprawdę calutką sobotę od rana do wieczora spędzić w bloku horroru. Jest kilka ciekawych punktów i jeszcze mam też kilka innych, które mi się pokrywają. W każdym razie, no, program mogę sobie zapełnić w 100 aż do końca dnia, więc na hale wystawców postanowiliśmy przyjść rano. Właśnie na stary, tak na dziesiątą. No i jakie są Twoje wyrażenia po odwiedzeniu hali wystawców, Michale? Znaczy ja rozumiem, że jest godzina 10. jeszcze wszyscy mogli się tak dobrze nie rozstawić, bo widzę, że się rozstawiają z tego, co zaobserwowałem. Ale mam nadzieję, że w ciągu dnia bo planuję tu przyjść gdzieś koło dwunastej, trzynastej, będzie znacznie lepiej niż teraz. To jak jest teraz? Teraz jest biednie. Tak, niestety jest straszna bieda chwilowo. W ogóle jeżeli chodzi o patronów, właściwie patronów, o sponsorów konwentu, to tutaj nie ma właśnie chyba żadnego stoiska tych mm. wydawców. Nie ma w ogóle żadnego stoiska z książkami. Jest trochę tradycyjnie pierdółek z włóczki. Są yy, te, no... jakieś... Tak, dyżuteria, systemy RPG, jakieś kostki i tak dalej, ale to wszystko jest upchane tak naprawdę w jednym, trochę większym pomieszczeniu. Dookoła są ławki na środku są ławki i tak w sumie jakby tutaj przyszło więcej osób w środku dnia, to ja nie wiem, oni będą się przemieszczać. No, też się nad tym zastanawiam, no... Mam nadzieję, że tym przekonam, jak tu przyjdę, gdzieś koło 12.00, tak że... I jeszcze w sumie teraz przenieśliśmy się do wielkiego nowego budynku Wydziału Historyczno-Filozoficznego, a wcześniej mam wrażenie, że na korytarzach szkoły konwentowej było więcej miejsca. Tak, tak, zdecydowanie też tak uważam, że było więcej miejsca. Jakoś tak później się to wszystko przemieszczało no ale przynajmniej nie wydam dużo pieniędzy prawdopodobnie no, może tak być <laughs> Jeden chociaż? plus. dobra zobaczymy jak będzie potem może coś się zmieni w ciągu dnia ale na razie no tak jak mówimy jest słabo no, niby wczesna godzina no ale jak jest od 10 a la wystawców otwarta i to jest drugi dzień konwentu no to jednak chyba wszyscy powinni już tutaj też stać no ale cóż każdy sobie ustawia zasady chyba własne ale... w sumie ich strata bardziej w sumie tak no, liczmy na to że później będzie lepiej no właśnie to do później, to do później. Witamy ponownie po krótkiej przerwie. Tym razem jest ze mną gość specjalny, Grzegorz Gaje, którego możecie kojarzyć z takich publikacji, jak niedawno wydane przez widograf Malowidło, ale także z książek Szaleństwo Przychodzi nocą czy Ciemna Strona Księżyca. Swoją drogą wszystkie trzy zrecenzowaliśmy w karpowym podcaście na Karpę Noctem. Dwie. Te wcześniejsze, ja recenzowałem w Solówkach, o Malowidle, powstało spore nagranie jakiś czas temu. W ogóle, cześć! Cześć, cześć, witajcie! I właśnie, powiedz mi, który to twój kapitularz, jak w ogóle się tutaj czujesz, czy chętnie przebywasz do Łodzi na ten konwent? To jest mój drugi kapitularz i to, sama impreza jest w ogóle super, jest bardzo fajnie, dużo ludzi, dużo zainteresowanie grozą, to mnie cieszy, bo nie na każdym konwencie to po prostu jest. Natomiast zawsze mam jakąś dziwaczną przygodę, jak próbuję na niego dotrzeć. zawsze czuję, że jestem spóźniony i wpadam po prostu w ostatniej chwili zapocony i muszę zaczynać prelekcję. bo nawet nie pamiętam, jaką prelekcję mam wygłosić właśnie w tej chwili. Natomiast jak już, do, jak już dochodzę do siebie, to znaczy przynajmniej tak, bo te dwa razy, które tu byłem, no to, to, to jest naprawdę super i właśnie fajna atmosfera, fajnie. Fajni ludzie, W ogóle Łódź to jest takie grozowe miasto, no. <todgłosy> Trudno mi temu zaprzeczyć, jako witemu mieszkańcowi tego miasta od zawsze, no niestety. A na tle innych konwentów, na których bywasz właśnie, jak oceniasz, jak się tutaj czujesz zarówno jako gość, jak i jako prelegent? Generalnie niewiele, mam takie szczęście, że niewiele konwentów, na których byłem, naprawdę okazała się nieudana chyba najgorzej się czuję na, generalnie na największych imprezach na, na przykład na Pyrkonie ciężko mi się było odnaleźć no i pod tym względem Kapitulus jest fajny bo jest gdzieś tak właśnie pomiędzy nie jest to mega gigantyczna masowa impreza ale nie jest to też jakaś taka mała mała, mała nie wiem, małe spotkanie gdzieś gdzieś kątem zorganizowane, na który potem przychodzi trzy osoby, tak? No jednak to jest ważne, żeby ta atmosfera dała się poczuć, żeby ci ludzie tu po prostu byli, no inaczej wygłaszanie prelekcji, rozmawianie nie ma tak dużego sensu, aczkolwiek też zdarzały mi się spotkania, na których byłem ja i trzy osoby, które wyszły super. Natomiast na pewno jest to właśnie fajna, fajna impreza, jest dobrze zorganizowana, no bo to też trzeba jakby na dwie na, na, na dwie sfery rozdzielić, tak? Są imprezy, które są super, bo są super ludzie i atmosfera i tak dalej, ale organizacja coś tam kuleje i pod tym względem na przykład bardzo fajnie, bardzo fajnie zorganizowany no w ogóle byłem w szoku, że jak podszedłem pod budynek, to ktoś do mnie zaraz wyleciał zaprowadził mnie, pokazał wszystko, choć tu, tak? poczułem się jak, jak gwiazda, bardzo zapiekowany. Czyli właśnie na przykład te zmiany odnośnie organizacji, bo teraz zmieniła się lokalizacja, nie ten podział jeszcze, tutaj prelekcje, tutaj prelekcje, tam stoiska i tak dalej. Ciebie to jakoś nie spieszyło? bo od razu wszystko. Absolutnie wszystko, no wszystko jest jasne, no w informatorze jest, jest rozpisany gdzie co i jak, nie, nie było problemu. No, no super. I Aj, zamierzasz też w przyszłych latach tak, pojawić się? Tak, no na pewno. Też mam co dosyć blisko, no bo do Warszawy dojeżdżam, więc to jest dla mnie jakaś wygoda, aczkolwiek może właśnie z drugiej strony z tym się wiążą zawsze moje problemy z punktualnością, jak się ma za blisko, to się nie, nie zaplanuję tych dwóch godzin zapasu no. na pewno póki, póki te imprezy tu będą to będę z przyjemnością przyjeżdżał to teraz może tak pytanie bardziej osobiste do Ciebie już abstrahując od kapitularza może możesz zdradzić nam coś na temat przyszłych publikacji może pracujesz nad czymś czy masz jakieś plany literackie w tej chwili wiem że właśnie malowidło teraz trochę czekaliśmy na to wydanie papierowe ale ukazało się w końcu jest super sukces wszyscy się cieszymy ale jednak myślimy cały czas o tym, co będzie dalej, nie? Zwłaszcza, że widać ich rozwój w swojej twórczości. Czy możesz coś zdradzić? Generalnie tak. <śmiech> plany są. Plany są ambitne. Plany są na etapie realizacji dość zaawansowane. Natomiast nie chciałbym za dużo z nich zdradzać. <śmiech> ponieważ pomimo tego zaawansowanego etapu, to po pierwsze niektóre rzeczy jeszcze nie są do końca przyklepane, przyplute i tak dalej, więc głupio byłoby zapeszyć, a drugie no nie wiem, na jakiej Jakie jest zapatrywanie na to wydawców? No Do tak. dopowiedziawszy Co mogę powiedzieć? W zeszłym tygodniu byłem na rozmowie z wydawcą, który przyjął moją nową powieść A na, na przyszły rok. Nową powieść, o. Jest nowa powieść na przyszły rok. Tylko tak, no i tak właśnie zapeszyłem. No, no. <laughs> Jesteśmy dogadani, umowa nie jest podpisana, tak? tak, zupełnie otwartym tekstem a możesz zdradzić odrobinę na temat tematyki w ogóle, czy to jest proza gatunkowa, czy to jest groza a jeżeli tak, to jakieś hasło chociaż, jeżeli nie możesz nic więcej powiedzieć czy nie, to nie to współczesność nie, to... ghost story, czy zombie czy... to nie jest groza z grozą um, na chwilę, nie chcę, nie, mam nadzieję, że nikogo nie, nie zawiodę przesadnie na chwilę się rozstaje z grozą. Znaczy nie to, że co, ciągle nie myśli i, i, i, i ciągle będzie mi bliska, natomiast y, wyprawiam się w zupełnie inne rejony. No i z tym też się wiążą inne moje projekty, ponieważ w ostatnim czasie y, troszeczkę znowu parę tematów mi się pojawiło z nową fantastyką niezwiązanych z grozą. Tu mogę zdradzić, że chodzi o rzeczy steampunkowe z kolei. I tak naprawdę zobaczymy, co się z tego zmaterializuje. Na razie jakiś tam Pierwsze ruchy zostały wykonane. Michał Cetnarowski zamówił u mnie, u mnie opowiadanie steampunkowe, które mu wysłałem. No i na razie jeszcze na tym temat się skończył, no ale może coś się z tego rozwinie. Natomiast co do tej powieści, no tak, to też nie będzie groza. I na razie przy tym zostańmy. Ale czy to będzie chociaż literatura gatunkowa, czy raczej. No, wychodzi no z tego poletka fantastycznego. No bo w się... całkiem nie całkiem, fantastyka w tym będzie natomiast w dużo, dużo mniejszej dawce i nie będzie to grozą, czy tam elementy grozy oczywiście się pojawią czyli jedna. Eee, no bo zawsze, ale to będzie bardziej na zasadzie, że jakieś tam jedna, dwie sceny dla urozmaicenia natomiast jakby cała fabuła nie będzie się kręciła nie będzie się tak naprawdę kręciła ani wokół fantastyki, ani wokół motywów fantastycznych, ani tym bardziej w motywów horrorowych natomiast jedne i drugie tam się przewiną no, okay. no to czekamy Słupek w ogóle dzięki za informację trzymamy kciuki, dzięki a my się słyszymy za chwilę witam po kolejnej krótkiej przerwie znowu jest ze mną gość tym razem jest to Kazimierz czy Junior cześć cześć, miło cię znowu zobaczyć. Tak, autor, którego na pewno wszyscy dobrze kojarzycie. Powiedz mi, Kasku, właśnie to, który to już jest twój kapitularz? Chyba nie, na czwarty, każdym byłeś. Czwarty albo piąty. Jeżeli na każdym... Zadanie to nie byłem na pierwszym, ale... ale wydaje nie mi się, tak, że byłem. Może byłem. <laughs> no to w takim przypadku to byłby piąty. Jak go oceniasz? Zarówno właśnie, nie wiem, na tle innych konwentów, jak i jeżeli chodzi o rozwój, no bo wiesz, jak to się zmieniało tak teraz to, nie, nie chcę Cię ściemniać. Lubię konwenty i mniejsze i większe. Natomiast kapitularz to jest takim konwentem, który ma swoją specyfikę chociażby z tego względu, że, że tutaj lubi się grozę. Naprawdę. I to od samego początku to, to, to da się wyczuć. To jest chyba taki jedyny konwent, gdzie grozę nie traktuje się jako część, tylko jako taką ważniejszą część. To jest ciężko to określić. Ale tutaj autorzy grozy mogą się poczuć naprawdę jako pełnoprawni, nie z drugiej ligi, tylko właśnie tak uznawani przez, zarówno przez organizatorów, jak i przez uczestników. I to jest fajne, że ludzie tutaj, nie wiem, może to jest kwestia tego, że, to jest, że konwent się odbywa w Łodzi, że ludzie tu lubią grozę. I, Grzesiek też zwrócił uwagę na to, że Łódź ma w sobie coś z kolegą. Tak, i to taka miejska groza tutaj jest chyba bardzo wyraźnie obecna, dlatego da się to wyczuć właśnie w trakcie prelekcji paneli spotkań właśnie z konwentowiczami, że dla nich ta groza jest bliska, roz, rozumieją ją, czują ją po prostu. Więc czuje to oczywiście jak rywa, ryba w Łodzi. Ryba w Łodzi. Fajdowska, <grym> no, <grym> jest... pomyłka, no dobrze. <grym> O, bo... <laughs> czyli, czyli jednak nie najlepiej, dobrze, nie najlepiej ale dobrze <laughs> czyli na kolejnych edycjach też możemy się spodziewać ale jak najbardziej, jeżeli zostanę zaproszony a zwykle sam się zapraszam i się wpraszam, to mam nadzieję, że będę miło było też tutaj spotkać kolegę z Tomaszowa znaczy dobrze, kolegę z konwentu który się, na którym jeszcze nie byłem który mnie już zapraszał na przyszły rok i właśnie no jestem takim zwierzęciem, jak to kiedyś Łukasz Adbitowski powiedział, zwierzęciem konwentowym. Na pewno, jeżeli będę w stanie zdrowie mi pozwoli, to będę chciał spotykać się z ludźmi. Mhm. Oceniam też w tej relacji tę zmianę tego roku, nie właśnie zmiany lokalizacji, ten podział na różne miejscówki itd. Powiedz mi, czy jakoś, no bo bywało to wczoraj przynajmniej lekki chaos niektórych u uczestników. Oczywiście, no wiadomo, trudno było go uniknąć w tej sytuacji, ale czy... Dla Ciebie, jako też prelegenta, to był jakiś problem, czy może udało się jakoś szybko odnaleźć organizatorzy, dali radę? To znaczy, jako właśnie osoba, która jest zaproszona jako prelegent, nie mam żadnych problemów, mogę powiedzieć same dobre słowa, jeśli chodzi o organizatorów. Zawsze tu czułem się dobrze zaopiekowany, potraktowany i tym razem było tak samo. Słyszałem głosy krytyczne, że rozbicie konwentu na kilka miejsc nie posłużyło się konwentowi, natomiast uważam, że no, kto nie próbuje, no, no, ten nie popełnia błędów, kto nie próbuje. I, I wiem, że organizatorzy próbowali wyjść poza dotychczasową lokalizację po to, żeby dotrzeć też do nowych ludzi. Na ile to się udało, to trudno mi oceniać rzeczywiście w tym momencie. Są plusy i minusy. To zmienia wizerunek też, samo wyjście ze szkoły, tak bo jednak konwent szkolny używać właśnie tego terminu, konwent szkolny, a to już jest to konwent tak jest, po prostu, to jest festiwal tak, fantastyki, uczelnia. używa się uczelnia. już innych terminów tak. też i w sumie na Prykonie też są, jest rozbicie jednak, jakby nie patrzeć niby wszystko w jednym miejscu, tak. ale przejścia między budynkami też. To znaczy ja tego nie odczułem jako negatywnie, ponieważ na, na prelekcji było y, znaczy na panelu, na którym y, przed chwilą y, byłem no to było, była pełna sala, więc nie, nie brakowało nie było do kogo, y, znaczy nie było takiej sytuacji, żeby nie było do kogo mówić więc nie wiem, no, są do, plusy i minusy, tak jak w każdej sytuacji. Mam nadzieję, że kapitularz się będzie dalej odbywał, bo to jest świetna impreza integrująca środowiska, różne. I każdy, każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. I że blok Horega się utrzyma. Tak, <laughs> dokładnie. Dobrze, czyli wiemy, już, jak oceniasz konwent, wiemy, że widzimy się za rok tutaj. A możesz tak. zdradzić jeszcze coś na temat e, swoich planów literackich? Czy może możemy się spodziewać jakichś krótszych czy dłuższych tekstów od ciebie w najbliższym czasie? Tak się dziwnie złożyło, że ja e, kiedyś zrobiłem antologię o City 1 razem z Bartkiem Paszykiem. Potem City 2, potem City 3. To już e, miałem jeszcze wsparcie marka grzywacza i wydawcy. Teraz e, e, jak gdyby się. Przymierzamy do City 4, zresztą już mam obiecane jak gdyby od wydawcy, od wydawnictwa Forma, że na początku 2018 roku ta czwórka się ukaże. Więc jak gdyby tak trochę z siłą rzeczy stałem się nie tylko autorem, ale i redaktorem. Nie było to podyktowane jakimś tam wyrachowaniem, tylko takie tak z natury po prostu staram się ludziom pomagać i ta pomoc też się wiązała z tym, że dużo, dużo tekstów redagowałem różnych autorów. Tak samo zresztą Romek Ociepa mnie namówił swego czasu, z półtora roku, dwa lata temu, żebym z nim zrobił anglojęzyczną antologię. Polskich tekstów przetłumaczonych na język angielski ukazał się do tej pory tylko jeden tom Infection. Teraz ma być w ciągu dwóch miesięcy następny tom i planujemy co roku kolejne, kolejne tomy, więc myślę, że to też jest fajna jakaś taka um, inicjatywa, która by mogła promować w przyszłości po, polskich autorów, bo chcemy, żeby to była nie tylko wersja papierowa, ale też elektroniczna, taka która być może wejdzie do Amazona. Zobaczymy, to już um, się okaże. Czyli to jest jakaś taka jedna, jedna działka, którą się chce w, w przyszłości zajmować, czyli być redaktorem. No i. Mam plan, żeby w przyszłym tygodniu już skończyć moją powieść, która nie będzie horrorem, tylko thrillerem. To będzie dłuższa rzecz, więc myślę, że nie powinnam mieć, powinna mieć problemów ze znalezieniem wydawcy. Oprócz tego, że pisałem ją... Chcą już zaczynać. Oprócz tego, że ją bardzo długo i wywa, wywalałem flaki, po prostu pisząc tą powieść i jestem z niej bardzo zadowolony, przynajmniej póki co. No i na, następne wydania oczywiście będą powstawały, będą się ukazywały w różnych miejscach. Mam nadzieję, że uda mi się kolejne podanie do nowej fantastyki też strzelać. Zobaczymy. Mam też pomysł na wstępną na nową powieść w takich klimatach NOR, którą chciałbym napisać nie sam, tylko z moim obecnym współpisaczem. Ale to jeszcze są takie plany, które dopiero się z czasem Wyjaśnią. Generalnie nie lubię, nie lubię się chwalić z tym, czego jeszcze nie zrobiłem. Nie chcesz zapeszeć, tak? <głos》. tak <głos》. Dokładnie. I dalej, oczywiście, będę ciągnął z, z kolegami portal niedobroliterki, Literki, który ma już chyba tam 3-4 lata i nie zamierzamy tego odpuszczać. Anthony. Nie, 4, ma, trochę już. Ma, dużo, ma. dużo. A wracając na chwilę do City, 4. wspominaliście właśnie w czasie panelu, że prowadzicie rekrutację teraz, znaczy tak, zbieracie jest, teksty. Jest konkurs do końca października, więc w sumie czasu jeszcze jest. Wydawca, na stronie wydawcy, wydawnictwa Forma jest informacja, można nadsyłać teksty dosyć krótkie, bo do 10 tysięcy znaków jest taki. Logistyczne przynajmniej ograniczenie, natomiast oczywiście, jeżeli ktoś napisze 11 tysięcy znaków, a będzie to fajny tekst, to nie będzie to miało znaczenia, nie, nie zdyskwalifikuje to tekstu, to tylko tak orientacyjnie, gdyby. No i bardzo mocno zachęcam do, tak, do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie. Na razie mamy e, tych prac kilkadziesiąt, natomiast tak jak w warunkach konkursu, jest podane, że jeden tekst wygra. To nie jest to do końca prawda, bo jeżeli teksty się okażą, jeżeli się okaże, że będzie pięć fajnych tekstów, to po prostu jestem przekonany, że wydawca weźmie te teksty, wszystkie. Więc warto, warto spróbować. Więc tak jak słyszycie, jeżeli piszecie tematyka miejska, tak? Seria tak. City, to możecie je zgłaszać. I jeszcze, jeżeli chodzi o ten thriller, możesz zdradzić cokolwiek więcej? Czy to, nie wiem, czy chociażby akcja rozgrywa się w Polsce, współcześnie, czy... Współcześnie. Współcześnie jak najbardziej. Jest tam galeria takich ciekawych postaci, które myślę, że... Są w miarę oryginalne. Oprócz oczywiście policjanta. <głos> <Jest> <głos> jako, że jestem policjantem, to hello! <głos> piszę o tym, co znam. Natomiast są tam też środowiska artystyczne ukazane, lekarskie. I tak naprawdę pisałem tą powieść w kilku etapach i dzięki temu Myślę, że ta, ta, ta powieść ma tytuł Pozbawieni. Będzie taką propozycją wielowarstwową, taką, która może zaskoczyć czytelnika. No, do tej pory już spora część tego była redagowana przez różne osoby, czy, czy, czy czytana przez moich zaufanych czytelników. No i do tej, do tej pory słyszałem same pozytywne reakcje. Niektórzy ludzie twierdzi, którzy czytali moją pierwszą powieść, e, mówili, że się rozwinąłem, że nie spodziewali się, że jest dużo, dużo lepiej, więc mm, mam nadzieję. Nie zostali z, y, y, przepłaceni przeze mnie, zapłaceni za te y, pozytywne uwagi, więc mam nadzieję, że to szczerze było i że faktycznie jest lepiej. No to w takim razie czekamy, trzymamy kciuki i serdeczne dzięki za Dziękuję Ci za, za, za poświęcony czas i polecam się na przyszłość usłyszymy się pewnie za rok, najpóźniej dokładnie to ja zacznę witam po kolejnej krótkiej przerwie tym razem jest ze mną Elin, cześć hej to już twój kolejny kapitularz. Byłaś chyba na wszystkich do tej pory, tak? Czy... E, nie, nie byłam na pierwszym kapitularzu w 2012 roku, bodajże. Czyli byłaś na czterech kolejnych? Tak, i na każdym miałam swoje punkty programu, w tym mój konkurs. Mhm. W tym roku też miałaś trzy punkty programu, tak? Tak, trzy punkty programu. E, Najdziwniejsze zaginięcia, złe dzieci w horrorze, które ostatecznie w końcu stały się drugą częścią zaginięć i dzisiaj konkurs horrorowy może właśnie powiedz jak wrażenia yy, od strony prelegenta, tak? Ogólnie ja jestem jedną z tych osób, której się nie podoba ta zmiana w ogóle lokalizacji. Uważam, że było fajniej w tamtej szkole konwentowej, była lepsza I atmosfera. Nie, no, teraz niestety dużo czasu się marduje na dojazd. Nie można siedzieć sobie do późna i rozmawiać, bo już budynek zostaje zamknięty o 22. No niestety nie podoba mi się to. Nawet to, że trzeba do e, głupich wystawców dojść specjalnie 10 minut, to, to jest trochę takie upręgliwe. A jak już jesteś tutaj na miejscu, to... No jak się czujesz jako pielęgniarka właśnie? Myślę, że w porządku. Jak wyrażenia po konkursie gozy? Jesteś mocno zawiedziona? E, nie, czemu miałam? Moim podnia? występem. A, nie, nie, nie. ty Ogólnie mam wrażenie, że chyba lepiej wyszło niż w przednich latach. Te, tylko dwie rundy miałam jakoś tak w miarę. Ale za mało czasu znowu. Jakoś tak w ubiegłych latach się wyrabiałam z czasem, a teraz miałam wrażenie, że tak dosłownie już na biegu ostatnie te pytanie rozstrzygnięcie, kto ma trzecie miejsce, kto drugie zabał go trochę czasu. Ale też wydaje mi się, że po prostu było, było dużo pytań i na przykład fragmenty wideo to zawsze jest prawie minuta na fragment, plus zastanowienie się, więc to jednak czas leci i było dużo uczestników, było 11 osób w pierwszej fazie. Tak, i jeszcze byli jacyś, jakaś widownia, a w sumie całkiem sporo osób było na sali, bo by, chyba dwa lata temu był taki konkurs, że naprawdę ledwo 5 osób się zebrało, więc... Hmm, też wydaje mi się, że potem doszli, ale tak i ciekawostka, zgadnijcie kto wygrał. No zgadnijcie kto wygrał ten konkurs No ja już powiedziałem, że Eli może być zawiedziona Ja zająłem drugie miejsce A pierwsze miejsce zajęła? Mysza tak, Anna Mysza Piotrowska z podcastu Mysz Masz i z programu Mysza mówi No. I to już pas kolejny, bo chyba właśnie dwa lata temu też wygrała razem z moim chłopakiem Wspólnie byli tak, w zespole Raz mnie nie było w sumie na konkursie to... Tak, no właśnie wtedy chyba no więc gratulujemy w ogóle myszy, szacunek, szacunek od ludzi związanych z Kolegą naprawdę. Z tym, że ja dzisiaj wygrałam jej konkurs, my tak się wymieniłyśmy. A to może sobie pytania podałyście? <śmiech> nie, nie, nie. Wydało się, w sumie rzeczywiście, tutaj teoria spiskowa? Tak. Nie, no to przyznaj się, tak uczciwie przeproś. Nie <śmiech> dobrze. O. No. dobrze, czyli lokalizacja jednak jest dużym minusem, a dojazd, bo rok temu właśnie mieliście problem z dojazdem przez te remonty i tak dalej, a jak było w tym roku? W tym roku już nie było takich problemów, więc nie narzekam. Mhm. I też myślę, że szybciej, bo tam to chyba trochę jednak dalej dasz kawałek w Łodzi, co nie? Tutaj jest miżej centrum. No, jakaś tam różnica jest, jeżeli o to chodzi. Kolejna sprawa, program. Rok temu strasznie narzekaliśmy, że nie ma naszego bloku. Także nie ma bloku chorego. W tym roku go przywrócili niejako. Właśnie, jak wrażenia twoje związane z programem, tak? Czy mocno angażujesz się w program, w jakieś panele, prelekcje, inne pokazy, czy nie za bardzo? Czy masz jakieś refleksje na ten temat? Szczególnie to tak. W tym roku dostałam jakby taką prośbę od kapitularza, od organizatorów, czy chciałabym Dobrze, w tym roku coś poprowadzić, ponieważ w ubiegłych latach tak, byłam przez większej edycji. Tak, to głupio się złożyło, bo ja też miałam do nich napisać, tak? Miałam się zgłosić, ale tak jakoś jeszcze zbierałam, zastanawiałam się, co dokładnie. Więc ostatecznie zgłosiłam im trzy punkty, dlatego, że nie chciałam zgłaszać punktów przykładowo, które były w ubiegłym roku. Nie chciałam się powtarać, ale z tego, co widzę, to może by było lepiej, dlatego, że... Mam wrażenie, że bardzo mało osób się im zgłosiło. I chyba niektóre punkty są... Dużo było punktów z polskimi pisarzami. Nie wiem, czy oni ich tak sami właśnie poprosili, czy pisarze sami z własnej inicjatywy chyba zostali poproszeni o to, znaczy, tak? Czy po części współpracują na przykład Kazek czy tak, on współpracuje z kapturarzem wiele lat, o czym sam też mówił dzisiaj. Ale po części też proszono o tych pisarzy i trzeba przyznać, że część punktów widać, że jest przygotowana merytorycznie, a część jest tak? troszkę taka... Znaczy może nie tyle nieprzygotowano, co są to punkty, do których nie musieli się przygotowywać, tak? Opowiadają po prostu o aktualnych projektach, czy o tym, na czym się wzagowali, pisząc jakąś konkretną powieść. To też może być ciekawa, ale jednak widać, że... Znaczy, w razie, pewnie... no, że to jest trochę za mała różnorodność, bo przykładowo jak ktoś aż tak się interesuje polskim horrorem, tak, powieściami, no to tak jak ja przykładowo, to może niekoniecznie chcę siedzieć na czterech punktach programu przez nich robionych, tak? Yy, no tak, w ten sposób. bo o filmie jest chyba jutro jest prelekcja jakoś o horrorze filmowym. Ja nie chyba? kojarzę żadnej innej projekcji niż moje, moja, moja trasa się nie odbyła. <śmiech> Ostatecznie, tak. Widownie chciała inaczej. No właśnie, to też jest w sumie ciekawe, że jest horror literacki. Wczoraj był czterogodzinny blok o horrorze w grach komputerowych, a nie ma horroru filmowego. W gruncie rzeczy, co powinno być tą pierwszą propozycją, tak? bo najwięcej osób jednak ogląda horror, chyba mniej czyta, mniej gra trochę. Właśnie mam wrażenie, że u nas w Polsce fani horroru to są głównie pani horroru rozumieniu powieści. rozumieniu właśnie literacki horror. Mam wrażenie, że u nas na tym się to skupia, bo o tym się dużo mówi. Na ten temat są punkty programu nawet na jakichś innych konwentach niż kapitularz, a jeśli chodzi o filmowy horror, to jest to zupełnie ignorowane. To są moje wrażenia. No dobrze, to ja może coś zajął, zgłoszę, żeby tak nie było. No, no właśnie, wiesz co, ty zrób konkurs i ja przyjdę. W końcu będę mogła uczestniczyć w jakimś konkursie o horrorach. Bo chyba są jedyną osobą, która robi taki konkurs w tym momencie w ogóle na jakimkolwiek konwencie. No bo mysza robi tak, mimo wszystko, wampiry to nie jest do końca... To jest tylko horror, tak? No, to jest i fantastyka, i young adult, tak, no. i różne inne Pan też Tak. Dobrze, to może się trzymać mnie za słowo, że za rok coś przygotuje. Na pewno coś w kontekście doktoratu, bo już pewnie będzie na zaawansowanym etapie prac i dodatkowo, no chyba konkurs filmowy, bo o samych filmach nie wiem, czy jakiś przegląd pewnie nie damy rady czasowo zrobić, ale jakiś konkursik w sumie z bieżących nawet rzeczy to na luzie. Okay, to hi. się omawiamy. Czekam. Umawiamy się, tak. słowo dane. Okay. Tylko żeby nie było wieś tak, że przyjmą, twój mojego nie przyjmę, bo na odwrót. <grym>, to już nie będzie moja. <grym>. Nie no, bądźmy dobrej myśli. Tak. A jak tam plany na ostatni dzień? Masz już jakieś punkty na uwadze, czy raczej tak spontanicznie może coś wybierzesz? Może jakiś jeden punkt, ale mocniej widzę zbyt wiele dla siebie niestety. Brakuje tego chorego filmowego. Tak, brakuje. No to do organizatorów, tak? W roku pamiętajcie o tym. Dobra, to dzięki serdeczne za opinię i dzięki. udanej zabawy dzisiaj i jutro jeszcze. A my słyszymy się za chwilę. Ty pierwszy. Nie. first. first. first. first. first. first. first. first. No. Witam Was po kolejnej krótkiej przerwie. Znowu mam tutaj ze sobą gości. Tym razem są to dwie trzecie podcastu Mysz Masz, który zapewnie bardzo dobrze znacie. A więc Anna Mysza-Piotrowska, cześć. Cześć. I Kamil Borek. cześć. Cześć. <głos> Powiedzcie mi, jak się tutaj czujecie, który to już jest wasz raz w Łodzi na kapitularzu, jak oceniacie rozwój tego konwentu, jak się bawicie zarówno od strony gości, jak i zarówno co tu siedzi. Ludzie widzą, że siedzimy i się zastanawiają o co chodzi. Przycupnęliśmy w kącie, nagrywamy tutaj po prostu na partyzanta i ludzie podchodzą i się zastanawiają co się dzieje. Tak, tak. myślę, że to punkt programu, bo nie mogą znaleźć żadnych punktów programu. Tak. To już przeszliśmy do opinii. To jest nasz drugi kapitularz. Tak, miał być trzeci, ale niestety się pochorowaliśmy. Tak, w, zeszł w zeszłym roku. roku. Więc byliśmy dwa lata temu, kiedy kapitularz odbywał się jeszcze w szkole podstawowej niedaleko um, do dworzec Łódź Widzew. Mhm. Więc kawałek od centrum młodzi. I to było bardzo sympatycznie, to znaczy przyjechaliśmy jakby zupełnie zieloni do, do tej szkoły podstawowej i to właśnie był taki jakby mniejszy konwent, bardziej kameralny, w takim star starym stylu właśnie w szkole podstawowej, gdzie korytarze były pełne ludzi, gdzie właśnie jakby wystawcy byli w, w, w głównym korytarzu, na parterze, więc tam zawsze był tłum ludzi. I jakby widać było, że tam się cały czas coś dzieje, widać było, że tam wrze, widać wrze że to jest, życie. Widać było, że to jest mały konwent, ale bardzo aktywny i że tam właśnie dużo ludzi jakby się przenosi z miejsca na miejsce i przychodzą po salach i tak dalej. Było dużo, dużo ruchu, dużo życia na tym konwencie, mimo, że jakby widać było, że to nie jest, no, jak mimo wszystko ten obszar był ograniczony i że tam jest kilkaset osób prawdopodobnie. Nie wiem, ile prawdę mówiąc w tym momencie jest tych tych, ale, ale tam było prawdopodobnie kilkaset osób, ale sprawiały wrażenie tak, jakby tam się tysiące przewijały mróweczek. No, a w tak. tym roku przeniesiono, przeniesiono konwent do kilku budynków uniwersyteckich, w związku z czym nastąpiło, nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale rozwolnienie. <laughs> znaczy rozluźnienie um, ludzi i właśnie przez to, że jest rozrzucone w, w kilku różnych budynkach, znaczy punkty programu typu, nie wiem, prelekcje, konkursy, e, jakieś panele, spotkania autorskie i tak dalej, sesje. tak? A właśnie, alarmy z kolei i chyba sesje i, i styjska wystawców... W szkole. Sesje są w szkole. A, sesje są w ogóle w szkole podstawowej, tam gdzie jest noclegownia, która jest hu, -hu, -hu a jeszcze bardziej hu, -hu, hu tylko że w drugim kierunku jest, jest um, wydział historii, gdzie są wystawcy i chyba właśnie larpy, czy też tak. jakaś część konwentu i niestety to, to I sprawia... blok dziecięcy. A tak, blok no. dziecięcy. Nie można zapominać o dzieciach, prawda? Wychowujemy no. młode pokolenie bardzo w fandomie, bardzo istotny element. E, tylko niestety to sprawia, że jakby te przestrzenie wydają się puste, jest mniej ludzi w salach, jest mniej ludzi kręcących się jakby po konwencie mieliśmy już sygnały, że, że dostawcy nie są szczęśliwi z, z liczbie, liczby osób, która zawędrowała do nich do tego osobnego budynku. Że, tak, że nawet widać, że w momencie kiedy trzeba podjąć decyzję, czy idę na tą prelekcję, to trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że okej, okay, to muszę teraz przejść z tego budynku do tamtego budynku. Nie jestem pewien, gdzie jest tam ten budynek. Zaraz, więc od razu, od razu myślisz dwa razy, czy pójść na tą prelekcję, która Cię tam ewentualnie interesuje, czy nie. Gdzie jakby, kiedy to się odbywa w jednym miejscu, w takiej jednej małej szkole, to sobie myślisz, że okej, okay, to wpadnę tutaj. Jak mi się nie, nie spodoba, to że pójdę na tą drugą prelekcję, która też brzmi fajnie i tak dalej. I można, można sobie wtedy trochę pochodzić i, e, i pokombinować. Natomiast tutaj no, od razu widać trochę, że ludzie muszą podejmować decyzje na zasadzie, że ok, no to jak już tam pójdę, no to tam już muszę zostać. E, I trzeba dwa razy wtedy pomyśleć nad każdym, nad każdym wyborem. Co jakby trochę, w, trochę ogranicza możliwości. No, jakby też, I widać było to, że jakby są oddzielne, oddzielne bloki w oddzielnych budynkach. No, tak jak było w szkole, no to przy wejściu, to widać było, była cała masa dzieci, które w przebraniach i e, z tam jakichś bohaterów z anime i tak dalej, dorosłych przebranych, przebranych w jakieś postapokaliptyczne zbroje i to wszystko się tak mieszało i właśnie była taka, to jest to, to, co najfajniejsze w konwentach, kiedy widzisz cały ten przekrój ludzi, którzy uczestniczą w fandomie. Natomiast tutaj widzisz tylko takie wyrywki, od czasu do czasu cię minie jakaś osoba na korytarzu, bo akurat idzie na tą samą projekcję, albo akurat poszedłeś do innego budynku i tam widzisz jakąś inną, inną grupkę, tylko, że niestety tak ma się wrażenie, że nie ma tej bliskości fandomu, która normalnie na konwentach jest tym, po co ludzie w dużej mierze tutaj przyjeżdżają. To jest trochę, no bo, jakby, no bo wciąż konwent merytorycznie i tak dalej stoi na takim samym poziomie, jak zawsze stał. Jakby jest, jest ciekawy, jest fajny jest dużo, dużo przyjeżdża ciekawych ludzi i to się nie zmieniło, więc jakby konwent wciąż jest, wciąż jest fajny i wciąż jakby warto tutaj przyjeżdżać, jest sporo rzeczy po które warto tutaj przyjechać, tylko że takie ma się wrażenie, że to wszystko się trochę właśnie rozmywa przez to, prze, przez to, że troszkę mam wrażenie, że organizatorzy mogli mieć za duże ambicje i, i jakby, no niestety, kiedy się wynajmuje tak duży budynek, no to trzeba go zapełnić wystarczająco dużym konwentem. Znaczy no, wiadomo, no są, są różne, trafi się na różne problemy administracyjne i tak dalej, no, więc... Rozumiem, że nie dało się pewnie tego wszystkiego przewidzieć, to jest pierwszy pierwszy koniec, tak na, że tych, tych organizatorów w tak dużym miejscu, więc być może jakieś wnioski wyciągną na przyszłe roki i mam taką nadzieję, no bo, jakby, bo to wciąż jest jeden z fajniejszych konwentów, jakby takich jakby merytorycznie i pod względem tematów poruszanych jest dużo, dużo ciekawych rzeczy. No. Tak, znaczy ogólnie jesteśmy fanami łodzi i, i życzymy kapitularzowi jak, jak najlepiej. No, znaczy ja bym była ciekawa zobaczyć, jak, jak to się w przyszłym roku rozwinie, znaczy, czy właśnie jakie wyciągną wnioski i jak to się zmieni. Bo tak jak Kamil mówił merytorycznie i pod względem właśnie, nie wiem, organizacji konkursów, tego, jakie są prelegenci, jak są przygotowani, jest, jest, jest bardzo przyzwoity, że tak powiem, stały poziom. Jeżeli ktoś jeździ na takie właśnie mniejsze lokalne konwenty, to, to mniej więcej kojarzy, jacy tam ludzie przyjeżdżają, jakie tam się, jakie wydarzenia tam mają miejsce. Właśnie mi uświadomiliście, że nie widziałem chyba żadnego cosplayu tutaj. Tak. My widzieliśmy Ciri. Widzieliśmy Ciri, widzieliśmy też właśnie jakieś takie zbroje, zbroje w stylu trochę postapu ale czy jakieś Gears of War, ale... Z... Ale chyba szli na larp znaczy przeszli się tylko zaakredytować i pobiegli bardzo, dalej. Bardzo możliwe, ale rzeczywiście trochę trochę mało, mało. Zwłaszcza, że właśnie jak kapitularz kojarzyłam bardzo mangowo, to znaczy jak byliśmy dwa lata tak. temu w tej szkole tak. podstawowej, to było bardzo dużo e, młodzieży właśnie, nazwy, nazwijmy to, mangowo-animcowej. Mhm. <laughs> I, I to było też dla nas fajne, ponieważ my jesteśmy jakby troszeczkę właśnie z Innej tej jakby podgrupy fandomu, jednak z tej takiej trochę literacko-fantastyczno-blogowo-podcastowej. No z tym fajnie było właśnie zobaczyć, te, zetknąć się z tymi, z tymi innymi grupami, zobaczyć, jak oni przeżywają konwent, bo to jest jednak właśnie wiadomo, każdy, każdy przeżywa po swojemu, każdy chodzi na takie punkty, jak mu, jak mu pasuje. I właśnie to było w, to jest fajne w małych konwentach, że człowiek czasem nagle się orientuje, na przykład, że kurczę, nudzi mi się, nie mam na co iść, już zjadłem, to może pójdę na coś nowego, na coś, co, czego nie znam. Tak, tak. I, I się rozwija, dowiaduje się nowych rzeczy. A tutaj właśnie tak, jak Kamil mówi z tego względu, że to musi być świadoma. Decyzja podjęta na zasadzie okej, okay, to idę tam, bo to mnie interesuje. Właśnie jest, jest wszędzie daleko jest i, i wszędzie trzeba dojść. Nie ma właśnie takiej, takiej, takiej spontan spontaniczności na zasadzie. O kurczę, nic na ten temat nie wiem, a brzmi fajnie, pójdę, a Nusza widele coś się z tego urodzi, więc mogło być lepiej, ale trzymamy kciuki. Tak, no zakładam, że to są tylko jakby pierwsze takie bóle konwentu, który jakby próbuje, próbuje stworzyć coś większego i jakby być może zaczął trochę zbyt, zbyt dużym wykopem i trochę nie, nie, nie zdołał nie zdoła tego zapełnić, wypełnić swoich ambicji, ale no miejmy nadzieję, że ta gdzieś tam zaprocentuje po prostu w przyszłości, będzie coraz więcej. Co do mangi i anime to taka teoria, ale pomyślałem sobie teraz, tak jak ja wczoraj spędziłem jakieś 90% dnia w sali horror a potem szedłem do was na koniec. Tak samo może po prostu fani mangi i anime koczują pod tym swoim pokojem, tak, bo to jest w tak. drugim budynku, na chyba też trzecim czwartym piętrze, tak, więc może po prostu tak. tam się wszyscy kręcą cały czas i dlatego ich nie widać nigdzie indziej. No właśnie, niestety tak, tak to wygląda, jak jest po prostu trzy sale na piętro, na trzy budynki i każdy właśnie siedzi przy, przy tak powiem, przy swojej sali. Tak, co niestety jeszcze nie pomaga, gdzie mamy porównanie z Kopernikonem, który z zasady jest uważany za jeden z najlepiej organizowanych konwentów w ogóle, e, więc jakby te, te różnice, różnice niestety widzimy e, zdecydowanie wyraźniej. a od strony programu? były jakieś też, czy to też jakoś wpłynęło na. To znaczy wiesz, co? myślisz? Nie jestem, nie wiem jak inni prelegenci, bo, bo ze względu na to, że od paru lat im więcej jeździmy na konwenty, tym jakby częściej sami bierzemy w nich udział, w związku z tym dochodzi do tego momentu, kiedy prawda, człowiek ma na przykład, nie wiem, 11 punktów programu, tak jak ja miałam w tym roku na Kopernikonie, w związku z tym, autentycznie nie mam czasu, żeby chodzić na cudze prelekcje i raczej się, prawda, spotykamy na piwo po fakcie i rozmawiamy z, z fellow e, blogerami czy, czy prelegentami, ale wydaje mi się, że jednak była jakaś taka, z, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jakaś taka atmosfera nie wiem jak to nazwać, Z takiej właśnie gnuśności, jakiegoś takiego braku zaangażowania. To wszystko było jakoś tak... No, no, no skoro tu jesteśmy, no i skoro mówimy, no to powiemy, ale jakoś nie czułam właśnie tego takiego, tej pasji, tego zaangażowania, ale z drugiej strony my um, od paru lat jesteśmy związani z Serialkonem w Krakowie, który jest konwentem konkretnie skierowanym właśnie na seriale i w nim biorą udział ludzie, którzy autentycznie się po prostu całą swoją pasję wlewają w seriale, czy to naukowo, czy to właśnie ze względu na, nie wiem, jakieś tematy społeczne i tam widać to zaangażowanie, tam jak ludzie mówią, to po prostu powietrze aż iskrzy, a tutaj mam wrażenie, że to jest niestety też w pewnym sensie zaszłość starego, jakby starych konwentów, starego fandomu właśnie tego, jak kiedyś były organizowane konwenty i myślę, że, że pod wieloma względami będziemy szli właśnie w kierunku takich specjalizacji, że jednak te takie starsze konwenty, mniejsze lokalne, które są bardzo ogólne i, i, i właśnie... Dla każdego coś tak, miłego, dla każdego dla niektórych nic i tak. No właśnie, że to tak być może to będzie trochę odchodzić, odchodzić do lamusa, albo po prostu będą właśnie, będą podziały, że będą to takie ogólno fantastyczne, mniejsze konwenty dla wszystkich i inne, prawda, specjalizujące się w konkretnych, nie wiem, gatunkach, dziedzinach czy tematach. No ale zobaczymy. No w każdym razie mówię, my bardzo Łódź lubimy i, i chętnie będziemy tu wracać, chociażby żeby brać udział w konkursach i je wygrywać. <głosy> skoro już wypomniałaś. <grym> Bo ty jesteś strasznie uparty i to myślisz, że to było kartowane. Tak, czekamy tutaj na przyznanie się do fin. <grym> Kamilu, wiesz, masz jakieś informacje tutaj? I ja spogląda z przestraszonym wzrokiem na mysze na Ja nie brałem udziału w konkursie hmm. myszy, który mysz prowadziła, zna, zna, ale pomagałem mi go zorganizować, ale nie przygotować. Znaczy, nie brałem Nie, brałem szczegól... nie dobrze, pomagałem ci parę piosenek z gier wybrać. Ale nie brałem udziału w konkursie, konkurs, żeby konkurs właśnie żeby nie, było, żeby nie było takich oskarżeń czy takich rzeczy, o które mnie teraz trzyma. Yeah. <laughs> <laughs> tak, więc ja się trzymam z boku, a trzymasz nas uważa, że skoro... Y Elin wygrała w naszym konkursie, a my wygraliśmy w konkursie Elin, to znaczy, że coś tutaj jest nie tak. I ja uważam, że to jest bardzo krzywdząc, krzywdzące pomówienie. Fakt. Ja czekam w przyszłym roku na prelekcję o teoriach spiskowych i zapytam tam właśnie, co w <grym grym> tym co, co prelekcje... Nie, ale na serio to w ogóle gratuluję. <grym <grym <grym> tak. Wygrałam konkurs z tematyki, która jest mi w gruncie rzeczy obca. Znaczy nie, ja się śmieję, zresztą tutaj pozdrowienia dla Jerry. Czyli Jerry bo, bo Jerry jest takim moim guru horrorowym i jak Jerry mi mówi, że jakiś horror jest dobry, to, to ja sobie go dopisuję do listy i potem oglądam w środku dnia, trzymając Kamila z rękę pod tytułem Ratunku, coś mnie zaraz zje. Bo ja się boję horrorów, ja ich tak naprawdę, znaczy, bardzo szanuję ten gatunek ze względu na jakby całą spuściznę i to, co próbuję robić, natomiast jednak się boję. Podchodzę do tego z gatunku z dużym wahaniem, ale ponieważ się interesuję szeroko pojętą populturą, jakby pewne tytuły automatycznie, prawda, wpadają mi w radar, no tak. wpadają mi w ucho, o nich pamiętam. Zresztą potem, jak biorę właśnie udział w konkursach na przykład, tak jak konkurs Elino, Kinie grozy, no to pewne rzeczy po prostu człowiek wie, na filmografii aktorów, wie co w gatunku, prawda, piszczy, bo, bo nie wiem, ogląda trailery i się interesuje, więc no, to, to, trafiają się dobre pytania. No po prostu, psim spędem wygrałam? Za rok proszę o dogrywkę. Dobrze, nie ma Dobrze. problemu. Dobrze, to serdeczne dzięki. Teraz za opinię. Myślę, że jeszcze rozwinięcie w myszmaszu, co nie? Znaczy nie wiem, czy już zostało coś do rozwinięcia, że się tak ta nas wycisnął. <głos> nie, nie, na wam, pewno że, będziemy że, jeszcze nas mówić. Tak, na pewno będziemy jeszcze rozpatrywać, porównując Kopernikon z Kapitularzem, mimo że to jest trochę nie fair, ale ponieważ to są konwenty, na których byliśmy w, w ciągu ostatnich dwóch tygodni Ja mamy je na świeżo. Być może nawet pod koniec roku zrobimy jakiś, nie wiem, podsumowujący odcinek o, o konwentach, bo w tym roku jeszcze czeka nas parę. Między innymi będzie nas czekał ten pierwszy polski komikon, który ma być organizowany, na którym my chyba będziemy jechać, więc no są przetasowania Falcon na... Po Falcon tak, po drodze. Dostaliśmy zaproszenie, więc pierwszy raz pojedziemy do Lublina, ale są jakieś przetasowania na tym, na tym, na tym poletku konwentowym, więc jestem ciekawa, jak tak, to i się dalej się, się, robi, robi się coraz coraz większa konkurencja też i jakby coraz, coraz więcej ludzi się... Teraz, żeby zorganizować konwent, trzeba się starać, kiedyś to się organizował konwent i ludzie przyjeżdżali, bo jakby ten światek był dosyć zamknięty, małe i to się jakby obracało we własnym towarzystwie, a teraz robi się tego coraz więcej, coraz więcej ludzi, których trzeba przekonać do tego, że przyjechali akurat do tego miasta, a nie do innego. Więc robi się, robi się duża konkurencja, co jakby też pomaga trochę na poziom tych konwentów i jakby też no tak jak w przypadku serialu, na no jakoś wyspecjalizowanie się w konkretnych dziedzinach i wtedy wiadomo, że konkretni fani przyjeżdżają na konkretne konwenty. I to może, może doprowadzić do ciekawej sytuacji. Zobaczymy, jak się będzie rozwijało. Tak jest. To zobaczymy. A na dzisiaj... Boże, co? Zgubiłem wodę. Takim... Eee, a co ja się... Dobrze, to... Oddychałem. Ten moment właśnie... Taki... Chciałem coś powiedzieć. No tak. Łaniał te w świetle reflektorów. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko rozwinie się w dobrym kierunku. To w takim razie dzięki za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Więcej Myszmasza już za dwa dni z Waszej perspektywy, drodzy słuchacze, w poniedziałek na myszmasz.pl tak. Przez chwilę, bo już tak... E, już teraz mamy już teraz Myszmasz.pl tak. A my słyszymy się za chwilę. Cześć. Witam ponownie, bo ja nie wiem, które już w tym podcaście. Kończy się właśnie trzeci dzień konwentu. Jeszcze mam jakieś punkty, ale już powoli czas zabierać się za podsumowanie. Jest ze mną Elin, cześć. Hej. I no właśnie, podsumujmy teraz ten trzeci dzień. Powiedz, jak go spędziłaś? <grystanie> Wie, że tego nie będzie słychać. to mnie to Powiedz, jak go spędziłaś, jak się bawiłaś, jak go oceniasz? E, ogólnie niestety dzisiaj e, nie ma już zbyt wiele interesujących punktów, a te, które mnie interesowały, zostały odwołane, więc e, niestety było, nie było rewelacyjnie. Jest... O, przepraszam. Proszę. Tutaj, kurczę, niewychowane jakieś chłopaczki podeszły. No właśnie. Ale był jeden punkt, który się odbył. E, tak, granice horroru. Tak, granice horroru, sala właśnie w bloku horroru, godzina 12.30, Arkadiusz, y, DW, czy tam, nie wiem, DW, Grzeszczak. No jak Ci się podobała ta prelekcja? No, nie podobała mi się, może mówiąc najprościej. Jesteś bardzo eufemistyczna. <głos> e, znaczy, to jest tak, prelekcja o niczym że w ten sposób, czyli prelekcja gdzie nie potrzeba żadnej wiedzy, żeby taką prelekcję zrobić, nie potrzeba żadnego przygotowania, tylko po prostu mówi się przez godzinę o jakichś tam swoich opiniach na znaczy, właśnie, na bo ja mam trochę inne podejście, bo to jest lekcja, która właśnie wymaga przygotowania. Granica chorego, ten temat w ogóle, tytuł jest trochę znaczy, e, tak, mylący. ale, ale... E, tak jak on to zrobił, to widać, że nie potrzebował w żaden sposób się przygotowywać i że nic nie robił, żeby po, po prostu wyszedł i zaczął mówić o jakichś swoich opiniach, poglądach, których nie do końca były dla nas zrozumiałe. Tak, bo znaczy ogólnie teoretycznie w w prelekcji chodziło o omówienie konwencji horroru i wszystkich podtypów, podgatunków, jak zwał, tak zwał. Nie? I najpierw omawialiśmy grafem, który można znaleźć w Google. To jest pierwsza rzecz, która wyskakuje po wpisaniu horror żanre, wyszukiwarkę grafiki, więc wkład pracy zerowy. Po drugie, facet tego nie przeczytał, bo omawiał to na bieżąco i gadał totalne bzdory na bieżąco stają się odcyfrować bardzo skomplikowane pojęcia anglojęzyczne, na przykład horror fanatyczny w sensie różnego rodzaju kulty, sekty i tak dalej, facet pomyślał pierwsze skojarzenie, on zaczął coś gadać o polityce i o orientacji politycznej A w ogóle siedzimy i tak, o czym ty mówisz potem okazało się, że ten punkt programu był najlepszy, bo w sensie ten fragment prelekcji, bo facet przeszedł do własnej teorii Ogłosił, że wyróżnia na przykład cztery typy horrorów. Typ akcji, typ fabularny, czyli bez akcji bez emocji. Typ gore i typ puzzle, whatever. Potem podzielił zagrożenia na realne, czyli filmy katastroficzne na przykład. Zagrożenia naiwne, absurdalne, na przykład pogromcy duchów i Sharknado albo zagrożenia podrasowane, czyli szczęki, albo filmy o rosnących kurczakach. W ogóle potem stwierdził, że źródła niepokoju dzielimy na zabójców, zdradę wewnętrzną i miejsce. Przykład zdrady wewnętrznej to są zombie movies. Cokolwiek. Potem stwierdził, że wszystkie zombie movies to są filmy do kotleta, do kanapki, do obiadu. Luźne i nieambitne. Hello, Romero do... Tak, a na koniec stwierdził, że są jeszcze komedie w ramach horroru. Nie, że są horrory komediowe, czy komedie z elementami gozy, tylko, że typem horroru jest komedia i podzielił ją na parodie, czyli wymagające kompetencji wysokich Scary Movie. W tym wymienił e, Dom Głębi Lasów. Tak, obok jeszcze Scary Movie i że to są parodie, potem, że mamy naiwne filmy, jak naiwne komedie jak Pogrący Duchów, prostackie komedie, czyli te okupie i komedie z dziwną formą, czyli Zombieland. W ogóle słyszycie to, nie? To są jakieś bzdury, wymysły i do tego nie oglądał facet filmów, o których mówił. Znaczy oglądał chyba ze dwa, trzy, bo do nich wracał często, cała reszta to była rzucana tak od czapy i, i, i to było straszne... On jeszcze przy każdym e, jakby gatunku mówił, że to jest taki no, najstarszy klasyka. Na przykład powiedział Gore, no taki najstarszy gatunek klasyka. Następnie mówił potwory i no to samo. W ogóle nie wiedział o czym mówić, znaczy zaczął mówić o nekromantiku i widać, że oczywiście nigdy nie ogląda tego filmu. Zaczął mówić coś w stylu, no bo wiecie, tam była taka podpucha, że ta dziewczyna była naprawdę zabita, a tak naprawdę nie była i ogólnie chodziło mu o film Snap z lat 70 Natomiast mówił o tak, czyli ogólnie nie wiedział nawet, nie rozróżniał tych filmów i nie wiedział o czym mówi, natomiast jego słuchacze oczywiście nie wiedzą o tym tak i biorą to wszystko za jakiś pewnik. Tak i dlatego jeżeli myślicie, że w tym momencie chce bardzo mocno skrytykować gościa, to tak, chce go bardzo mocno skrytykować, bo odwalił totalną kaszanę, a powiedzmy sobie szczerze, płacimy za wejście na konwent, a on dostał zniżkę za to, że przygotował, robię teraz cudzysłów palcami, prelekcje, której tak naprawdę nie przygotował, gadał bzdury, głupoty, aż zgłosiłem to organizatorom, bo ja rozumiem, jak są jeszcze młodzi jacyś uczestnicy, którzy pierwszy raz coś prowadzą I nie wiem, czy też tak masz, że im więcej wiem o horrorze, tym mniej atrakcyjne są te prelekcje, ogólnie wszystkie w bloku, mam wrażenie. No to prawda, bo często one są robione właśnie przez osoby, które nie mają aż tak dużej wiedzy, po prostu chcą jakoś tam się wypowiedzieć, chcą przede wszystkim dostać zniżkę na wejście, i no w tym jest problem, bo, bo trzeba, trzeba mieć jakąś wiedzę i trzeba też trochę się przygotować, w sensie jeżeli ja robię lekcje o złych dzieciach, to oglądam wcześniej czyści filmów, które pasują do tego gatunku, natomiast on prawdopodobnie po prostu by wyszedł i powiedział o nie wiem nawet o czym o jakichś swoich domniemaniach, że on mówił, że złe dzieci to są potwory Także wszystkie filmy o złych dzieciach należą do monster mówi. w ogóle e, siema omen, siema children, siema nie wiem, jak of the corn i tak dalej, i tak dalej. W sensie, no totalne bzdrowie i tak jak mówię, jak są, ale jeszcze jak masz młodych tych, jakichś uczestników, pierwsza prelekcja i tak dalej, no trzeba jakoś też się tego nauczyć, to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, zwłaszcza, że wtedy często omawiają się konkretny film, konkretne dzieło. Ja też moją pierwszą prelekcją to był Death Note, tak, I po prostu skupiłem się na tym i ja rozumiem, że ktoś może wziąć sobie właśnie jakiś jeden film czy element właśnie pewnego podtypu, dwa, trzy filmy i o nich opowiadać, nawet tak no, nic szczególnego, ciekawego, ale po prostu coś tam sobie analizuje, ocenia, etc. To jest w porządku, ale jak ktoś bierze na warsztat taki temat, temat strasznie szeroki i wymagający jednak research, a potem gada takie bzdury, to no sorry, panie Grzeszczak, ale nie, jesteśmy na nie i mamy nadzieję, że to się nie powtórzy już nigdy. Tak, tak panie. No a teraz może, żeby nie kończyć się tak tym akcentem, to właśnie to jest ostatnia prelekcja, nie? Już dzisiaj na nic chyba nie idziesz. E, nie. Zresztą w ogóle teraz już chyba są ostatnie w tym momencie prelekcje. Niedługo chyba się kończą. Chyba jakoś i... teraz się zaczynają ostatnie. Tak, tak. No i teraz tak, te ostatnie wrażenie, już takie ostateczne. Nadal jest tak przez tę lokalizację raczej negatywnie, czy pomimo wszystko jednak atmosfera jest w porządku? I... Znaczy atmosfera jest w porządku, bo ludzie są w porządku i są różnego rodzaju znajomi, tak, z którymi można porozmawiać ale no niestety nawet blok horror no, jest ubogi dosyć. E, tak jak sam mówiłeś, na niektóre punkty nikt nie przyszedł, tak? więc, e, więc no niestety powinno być trochę lepiej. Znaczy nie mówiłem. Ja dzisiaj rano wpadłem na chwilę na prelekcję myszy z Myszmasza o Penny Dreadful i o płci i seksualności w. W epoce wiktoriańskiej i zostałem właśnie na pierwszej części tej poświęconej właśnie kontekstowi historyczno-społecznemu i to było w porządku. Potem z samej analizy Penny Dreadful nie słuchałem, bo chciałem pójść na śniadanie z, śniadanie z twórcami horrorów. Okazało się, że większość z nich wyjechała <grych> i że był tak naprawdę Marek żywasz tylko. Znaczy, no posiedzieliśmy sobie razem we dwóch, pogadaliśmy. No ale jednak mogła być jakaś informacja, że zresztą on też się głupio czuł. Do tego w ogóle ja tam przyszedłem sam chwilę jeszcze spóźniony, więc Marek po prostu tam siedział z obowiązku i sobie grał na telefonie. Właśnie dzisiaj od rana jakoś ludzie nie dopisali też za bardzo. I pewnie też przez to rozbicie budynków ich nie widać, bo może i tam jest nawet nie wiem, 200, 300, 400 osób, tylko no nie widać ich. Rzeczywiście dzisiaj ten blok horroru jest taki najeżdżony. No jest Stranger Things było, ale tam na tej projekcji nie byliśmy, no może była okej. Okay. Znaczy yy, prowadził ją yy, ten sam prowadzący, co, yy, co ten nasz, naszą projekcję, o której właśnie mówiliśmy. No to wycofuję, to na pewno nie było ok. nie wierzę, że było ok. Z w że sensie było całkiem sporo osób i jak wyszłam na samą końcówkę, to była ostra jakaś dyskusja, w sensie nie kłótnia, tylko tak raczej wszyscy ludzie dyskutowali zgodnie, nie wiem, podsumowanie tego serialu, więc chyba nie było źle. W równaniu do tego, na czym my byliśmy. No bo może po prostu ludzie dyskutowali, a u nas jak ja zwracałem mu uwagę na coś, to patrzę, znaczy, to już właśnie, to mnie wkurzyło, bo yy, ja rozumiem też, że nie wiem, może właśnie przygotował to na ostatnie chwilę czy coś, tak? ale jak ja mu mówię wprost, że no słuchaj, no ale to się nie zgadza, bo coś tam. I nie jest właściwie tylko tak po prostu słuchaj, no ale w tym filmie to jest inaczej jednak, tak? a to jednak nie pasuje do tej konwencji, o której teraz mówisz. A on w tym momencie zamiast podjąć temat i dyskutować merytorycznie, albo powiedzieć po prostu yy, nie wiem, przyznać się, czy coś, czy, no zrobić jakoś reakcję, to wtedy machał rękoma, bo potem pozycja zamknięta, raz nawet zmazał coś z tablicy, że się wycofuje z tego, ale tak na zasadzie zmienił to na coś jeszcze bardziej absurdalnego w tym momencie i, i tyle, tak w sensie nie było dyskusji, tylko było tak, słuchaj, ale to się bo słuchaj, bo to jest tak, a to jest tak. To, to jest tak. Paniec. Po prostu jego odbicia piłeczki, popięcia tematu. Tak było widać, że mu też nie zależy za bardzo w sumie. Właśnie, bo to jest ten problem, bo on mógł z tego zrobić panel dyskusyjny i być może byłoby ciekawie, prawda? Bo no każdy byśmy mógłby... dyskutowali po tak, prostu. Tak, właśnie. A, yy, ale on nie chciał, nie chciał dyskusji, ale to też, bo tak, albo mogła być dyskusja, albo mogła być konkretna wiedza, którą on przekazywał słuchaczom, a on nie, nie dawał ani jednego, ani drugiego. W tym momencie nie dawał nam nic. I jeszcze duchy gadał na no, totalne no, no, bzdury. tak, no. tak, no takie Jego jakieś mniemanie rozciągnięte na godzinę i, i nic z tego nie wiadomo. Jest zapisane tym, no. gdzieś na Google Kypki, dlatego to pewnie było robione na kolanie, nie wiem, może na kaskara, no dzisiaj. No, no, słabo jednak, no. No, sobie. No dobra, ale tak jak mówisz, atmosfera jest w porządku, spotkać się. Ale tak jak mówisz, atmosfera jest w porządku, spotkać się można. Czy, powiedz, właśnie, gdyby ta lokalizacja została taka jak teraz, tylko no bez tego remontu na środku, to czy przyjedziecie za rok? Znaczy, i tak przyjadę, bo lubię kapitularz ogólnie. wszystko? Tak. No chyba, że będą cały czas iść w tym kierunku, jakimś takim... Takim co mi nie pasuje, tak? Czyli właśnie właśnie może... z tak, i bez tak, bloku tak, holnego. Tak. To wtedy może powiedzmy za dwa lata nie przyjadę, ale jak na razie mam nadzieję, że trochę wyciągną wnioski, wnioski, konsekwencje. Dużo osób, bardzo dużo osób, jak się pyta ich na korytarzu, co sądzicie o tej zmianie, to nie są zadowoleni. Są ankiety, wszyscy mogą wypełnić i napisać skargę, tak? Skargi ze i uwagi, więc mam wrażenie, że może jednak powrócą tam. To, to są moje nadzieje. Mhm. Tak. Uh -huh właśnie, są ankiety i żeby nie było, że my sobie tak narzekamy w podcaście i potem przesłucha go, nie wiem, dwóch, trzech organizatorów, którzy są związani właśnie z choreorem, to my też wypełniliśmy ankiety, gadaliśmy z organizatorami i wczoraj i dzisiaj i z opiekunami bloków, także feedback jest, tak, żeby nie było oni wiedzą, co my myślimy, dzielimy się wszystkimi uwagami, to właśnie, no to też nie jest tak, że o, zwaliliście robotę bez sensu, o, że narzekamy, tylko mówimy, słuchajcie, no to nie zagrało, to przeszkadza i tyle, no bo oni też muszą wiedzieć, co i jak po prostu, żeby właśnie móc robić to z roku na rok coraz lepiej. Pomimo wszystko jakoś tam się rozwija ten kapitularz, tak? Więc jesteśmy dobrymi. No i się. jest to jedyny konwent w Polsce, który oczywiście robi blok horroru, więc trzeba to docenić. Mimo tak. wszystko. I, I trzeba dbać o ten blok horroru. Nawet dzisiaj już powiedziałem organizatorowi, acz znaczy opiekunowi bloku, że no w tym roku przez, miałem Problemy osobiste w rodzinie, potem znowu to otwarcie przewodu, praca. Jakoś tak stwierdziłem, że konwent schodzi na dalszy plan, ale powiedziałem, że za rok, jakby mieli pustki, że po prostu pisali do nas wprost na zasadzie: nie mamy prelekcji o filmach, boom, nie mamy prelekcji o książkach, boom, i tyle, i będziemy wiedzieli, co przygotować, też ewentualnie. Tak, więc nawet jeżeli mam już takie pustki, jak były, to ja mogę zrobić y, to, co już robiłam wcześniej, ty tak samo. I to nawet będzie ciekawsze, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto tego jeszcze nie widział i, i z chęcią by y, posłuchał, dowiedział się czegoś nowego. Tak, i Korcin nas, żeby zrobić właśnie preelekcję wprowadzenie do chorego, bo dzisiaj właśnie ten punkt brak buntu na sali i brak zniesmaczenia na twarzach pokazał, że ludzie jednak mają Magne pojęcie o gatunku. Może tam nie wiem, obejrzeli jakiś tam koszmar z ulicy czy obecność ostatnio, ale jednak no, nie go skminiają, tego nie analizują i potem można im wcisnąć każdy kit, co, no, co mi się nie podoba i trzeba to zmienić. Z tym, że widzisz, ja już robiłam dwa lata projekcję na kapitularzu i w tym roku się robiłam na Skierkonie. No i to trzeba byłoby za każdym razem i za każdym no, widać razem. To się za właśnie za no, no, trochę, Ale trochę jednak chyba nudne tak co roku. Znaczy w sensie, się znajdą ci, co jeszcze nie wiedzą. Ale dla tych, co już wiedzą, no to powtarzanie cały czas mówię. To jak będą sam. mieli chwilę, żeby pójść na obiad, do toalety, przejść z budynku do budynku. I sugeruję, że to powinien być obowiązkowy punkt programu co roku. Tak, przynajmniej w naszym bloku. Tak, w naszym bloku. Tak, to organizatorzy zapiszcie sobie, proszę. O, no dobra, chciałabyś coś jeszcze dodać? czy? E, nie, to wszystko. No to serdeczne dzięki za występ w kolejnym nawiedzonym podcaście. dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym jakimś tam nagraniu, mam nadzieję, w, na, w przyszłości i do zobaczenia zagok. Do zobaczenia. I witam ponownie. Już jesteśmy na zewnątrz. Pożegnaliśmy się ze, ze, ze, pożegnaliśmy się ze znajomymi i powoli zmierzamy do domu. Jest ze mną Chylu, cześć. Witam. Powiedz mi, jak wyrażenia właśnie tego ostatniego dnia? Pierwszego dnia trochę narzekaliśmy też przez to, że byliśmy w sumie zmęczeni, nie? Tak trochę oklapnęliśmy, jak dotarliśmy do domu, więc może to brzmiało też tak, nie dość, że zmęczeni, to jeszcze szczególnie zadowoleni. Jak to jest dzisiaj? Jak oceniasz cały konwent? Cały konwent? No, powiedzmy, że średnio, tak? To całe to zmiana miejsca i rozbicie tego konwentu na więcej Pobierzchni użytkowych, jakie nam zaoferowali organizatorzy, sprawiło, że trzeba było się strasznie dużo nachodzić z tego wszystkiego. Kontakt z wystawcami, czy jakieś tam zakupy konwentowe, to trzeba było iść w ogóle kawał drogi. To w ogóle nie po drodze do nikąd, tak? No, do prelekcji jakieś nie mam specjalnie zastrzeżeń, tak? no to, to, co mnie interesowało, to z tego jestem bardzo zadowolony. No ogólnie, średnio średnim się to ogólnie podoba, ta zmiana średnio mi wypaliła. A poza tą samą lokalizacją i chodzeniem atmosfera, klimat, ludzie właśnie poziom merytoryczny prelekcji? Nie, powiem, mówię, do prelekcji nie mam zastrzeżeń na tych, których byłem to było ok, ja byłem zadowolony z nich no, klimat gdzieś może tak trochę umknął z racji tego, że wszyscy byli to jest właśnie po rozbijaniu, a to jedni w tamtym budynku tu gdzieś, jedni poszli na wystawców żeby pojechać do szkoły spać to też kawałek drogi było Także klimat trochę też uciekł. No, trudno się nie zgodzić, ale w sumie jak już były te zbiorowiska, to chyba było ok, nie? Da, Właśnie na da. konkretnej pialkę. jak zabrali, to było w miarę spoko. Okej, okay, trochę głośno się zrobiło. Nie wiem to czy cokolwiek, ulica jest. Czy cokolwiek jeszcze słychać. Obserwuje nas dziwny pan dziwnym wzrokiem. W sumie to chyba wszystko zostało powiedziane od kilka razy przez różnych gości, więc będziemy kończyć tę audycję. Dzięki Ci Michale. Dziękuję. I co? Do zobaczenia za rok Do zobaczenia za rok Do zobaczenia, hej, hej. A już za tydzień Kolejny nawiedzony Crazy Wolf die Bestie in mir Von Christian Endres Der Blutflüsterer Von Christian Montillon